Witam i zapraszam na DB100%, czyli podcast, w którym będziemy omawiali tematy związane z serią Dragon Ball Super oraz z ogólnie szeroko rozumianą serią Dragon Ball. Witam! Będziemy tutaj omawiali tematy takie jak na przykład poziom mangi Dragon Ball Super oraz anime, przynajmniej od czasu cokolwiek tutaj wspomnę, od kiedy, gdzie indziej nagrywałem, kiedy to już było właśnie, długa była przerwa, dlatego postanowiłem przynajmniej w formie takich dłuższych podcastów, konsekwentnie podcastów, gdyż wcześniej też eksperymentowałem z różnymi formami i dalej to czynię, tylko tutaj akurat z wszystkim co ma na końcu DB100, Procent, to będę konsekwentny i będzie to czyste audio do słuchu z poziomu YouTube'a albo do pobrania sobie w formie MP3. Przynajmniej takie są założenia i tego się będę tutaj trzymał, więc będzie poziom tego co zaszło na tym turnieju przez te kilkanaście minut, które tam minęły, a dla nas to już jest jednak zupełnie inne odczucie jeśli chodzi o wpływ czasu. To będzie w pierwszej kolejności co nieco wspomnę też o Mandze, która się nam szykuje w wersji Polskiej, Później to będą tematy związane z namyczanami, tego, że właśnie ich istnienie się potwierdziło, co przypuszczałem w innych materiałach e, kiedyś tam. Zastanowimy się, jakie losy mogą ich e, tutaj spotkać w najbliższych odcinkach i czy ciekawie ich wątek zostanie poprowadzony. Jak nie zapomnę, to następną e, tutaj kwestią poruszoną będzie Gra, która się szykuje i zauważyłem, że wzbudza wielkie zainteresowanie w różnych mediach społecznościowych, czyli Dragon Ball Fighter Z, ciekawa przynajmniej od strony graficznej, niektóre zabiegi fabularne mogą się wydawać też ciekawe, nowi bohaterowie, którzy się tam pojawili, zaprojektowani przez samego autora w serii, później postaram się jeszcze tutaj wtrącić temat potencjalnych kinówek, które może będą, może nie, ale pewne rzeczy wskazują, na to to też będzie kwestia, tak bliżej końca tego nagrania, chociaż nie mam pojęcia ile minut to zajmie. Oraz na zakończenie omówimy znowuż potencjalne zakończenie, czyli koniec serii Super, który może nastąpić w przyszłym roku, czyli już całkiem niewiele nam może zostać tych odcinków. Więc czy będzie koniec, a jeśli to czy ostateczny? Niewiele na co wskazuje, no ale coś może być na rzecz, jakaś przerwa, znowu jakaś nowa seria. Zobaczymy. To wszystko jest oczywiście teraz w takiej formie teoretycznych pytań, na które jeszcze odpowiedzi nie ma, no ale nie przyjdzie nam długo czekać, aby potwierdzenia tych przypuszczeń usłyszeć, przeczytać, czy po prostu poznać. Więc poziom, zaczynajmy już tak bez wstępów przydługawych, jak to teraz miało miejsce, poziom serii Dragon Ball Super od strony anime, no nie da się ukryć, że poziom od strony wykonania bardzo poszedł w górę czyli pierwsza seria raczej saga z Wirusem, potem to wszystkie z Friserem nawet seria gdzie się Zamasu pojawił i gdzie już był ten wyraźny skok no nie jak się to ma do tego co teraz obserwujemy jednak widać że twórcy bardziej się do tego przykładają, chociaż bardzo często widać też używanie różnego rodzaju tam szablonów, które się pojawiły i wciąż widzimy te same sekwencje, czy leciuchno przerobione, A wymiany ciosów i wszelka choreografia pojawiła się przynajmniej raz, dwa, może nawet trzy na przestrzeni kilkunastu odcinków, więc... Widać, że nie jest to tworzone od początku, ale tutaj akurat nie mam z tym problemu, bo ile jest to dobrze zrobione, to dlaczego nie? Właściwie to jest już zupełnie inny poziom fanbojstwa, kiedy jesteś w stanie wyłapać, kto narysował konkretną scenę. Chociaż teraz dużo właśnie osób się pojawiło, które konkretnie to na czynniki pierwsze rozkładają bardzo fajnie. Zawsze byłem w stanie gdzieś tam wyczuć, gdzie jest ta różnica i gdzie są poszczególni e, twórcy klatek e, kluczowych i zawsze już na przestrzeni lat, kiedy człowiek tam się za bardzo w tych tajnikach e, nie orientował i nie było beznany, to było widać, że jedne odcinki się różnią trochę od drugich. Teraz można już na kilka tygodni przed sprawdzić, co jest tam w planie i kto się nad jaką częścią produkcji takiego czy innego odcinka będzie skupiał. Kto całą historię rozplanuje, kto stworzy te czy inne klatki, jaki zespół się tym zajmie, jaka osoba będzie prym w tym wiodła, więc to jest już taki wyższy poziom. Nie każdego to interesuje, jednak dobrze jest, kiedy zwracamy na takie rzeczy uwagę. Dlaczego? No dlatego, że jest to animacja. Skoro jest to film albo serial animowany, zawsze. Te osoby one gdzieś tam w tle są, one są takim trybikiem w całej maszynerii. Na nie nigdy nie zwracało się większej uwagi. Teraz obserwuję, że to się zmienia i docenia się pracę niektórych, a innym się obrywa, jeśli powiedzmy ich styl prowadzenia akcji albo nie wiem, szczegółowego rysowania postaci, albo braku szczegółów i proporcji tam gdzieś się przejawia, no to tym osobom się teraz obrywa. Kiedyś może ginęły w tle, teraz im się obrywa. Byli niedoceniani ich kunst no to teraz można ich zidentyfikować, odnaleźć ich, nie wiem, Twittery czy inne media społecznościowe, gdzie konkretny artysta umieszcza swoje prace. Jest to niewątpliwie na plus dla tych, którzy od zaplecza chcą poszerzać swoje informacje, swoją wiedzę na temat, czy to produkcji Dragon Balla, czy także innych nie wiem jak jest w innych seriach bo ich tak za bardzo obecnie nie śledzę wiem, że Naruto też ma ludzi którzy to śledzą aż tak do czynników właśnie pierwszych rozbijają każdy epizod raczej Boruto teraz, nie Naruto ale w Dragon Ballu właśnie powstało dość takie silne community które wie wszystko patrzy twórcom na ręce a ci twórcy no jak się dowiadujemy z wywiadu czy z jakichś innych źródeł mają nie znowu tak dużo informacji od samego pierwotnego autora, czyli Akirytoriamy który może tworzy nie wiem, z 20-25% jego wkładu jest w serię obecną czyli nie tak dużo na tle nie wiem, starszej, jaką była seria GT, może tego było trochę mniej no i jego udział jest bardzo luźny kilka punktów, które tam rzuci Ogólny zarys fabuły, na podstawie tego jest już wolna interpretacja i rozwijanie tych punktów, e, czy to w Toei, czy to e, Toyotaro tworzy mangę. Komu to lepiej wychodzi? Na początku była to bardziej promocja serii, teraz widać, że manga się ciekawie rozwija. Może być samodzielnym dziełem i gdyby ona była źródłowym materiałem dla powstawania anime, mogłoby być lepiej niż jest obecnie. Mimo wszystko nadal wiemy, że wiele pomysłów, które obserwujemy, no, nie pochodzą od autora, a są no, trochę fanserwisem, trzeba to powiedzieć wprost, czyli wszystkie fuzje za pomocą kolczyków, które teraz obserwujemy, czy tam w czasie, gdy Goku i Vegeta walczyli z Zamasu, to również była... Bardziej inicjatywa tej drugiej strony, a nie Toriyamy. Z jednej strony dobra, komercyjna zagrywka, lecz taka inicjatywa pod fanów bardziej dostosowana, czy to działa na nie korzyść fabuły. Trudno w tej chwili to stwierdzić. No, właściwie w całości ta seria jest pod fanów tworzona i ja aż takich ambicji jak poprzednia, poprzednie nie miała. Jeśli poprzednie w ogóle jakimś abitnym dziełem były. No ale mimo wszystko akcja następowała po sobie i było to wszystko przemyślane. Teraz jest to trochę wciśnięte pomiędzy zakończenie bu, a jeszcze przed końcówką zetki. Więc jest dość duża czasami konsternacja co do reinterpretacji chociażby tej fuzji, która trwa teraz godzinę i czy to tak powinno być czy Mafuby można się tak szybko nauczyć i dlaczego ten, kto jej używa, nie umiera i dlaczego KL, gdy się scali za pomocą kolczyków, to jest w formie fuzyjnej silniejsza od Goku na poziomie God i, i tak dalej. Ale nad tym już się często zastanawiałem i na pewno męczy to niektórych, gdybyśmy tutaj to poruszali i trzeba wbić się na taki poziom, że się po prostu to obserwuję i jest fajnie. Nie myślmy za dużo, bo tutaj chodzi tylko o rozrywkę i akcję. No ale już od tego abstrahując, czy takie, czy inne zagranie ma logiczny sens, no to przejdźmy do tego, jak się to prezentuje. Jak mówię, od strony animacji jest postęp. Natomiast jesteśmy w tym momencie już gdzieś po połowie turnieju. Podczas gdy Mandze udało się pokonać Zamasu, Trochę oczywiście ta walka miała inny przebieg niż w animowanej odsłonie. Zamiast od strony magii mamy, jak na ten moment, jeszcze walki pokazowe. Jeszcze drużyna nie została skompletowana. Dopiero nas to czeka w następnych rozdziałach. Wszystko jest ujęte w dość interesujący sposób. Na tyle odmienny od tego, co jest w wersji telewizyjnej, że nie ma problemów, aby to czytać, nie jest to otwórcze. Nie jest to jakimiś tam popłuczynami, jak w pewnym sensie były pierwsze rozdziały, przynajmniej w tomikowym wydaniu, które zbierają historię jeszcze z tego, co było pomiędzy filmami, czy raczej są dodatkiem do tego, co było w filmach i w serii od strony takiej odcinkowej, która wyszła. Było to początkowo uzupełnienie, teraz jest to bardziej no, taka alternatywna trochę historia. No, nie alternatywna w takim sensie, że zupełnie jest coś innego, ale są na tyle ciekawe różnice, że warto to y, czytać, przeglądać i nie nudzi. Co jest wartym podkreślenia, to jest drugi punkt, który sobie tutaj zaznaczyłem. Manga Dragon Ball Super, wejdzie wydawnictwo JPF, zapowiedziało wydanie pierwszych tomów. No i można zapytać, który mamy rok. Gdybym teraz poszedł do mojej małej miejscowości, z której się wywodzę i zobaczył w jakimś tam przydrożnym kiosku, tak jak za dawnych lat, jeszcze w latach, które to były 2001, 2002, 2003 i chyba kilka lat wzwyż, wychodziła seria Dragon Ball, oryginalna manga, nawet w dziurach zabitych deami w Polsce się pojawiała, no to fajne takie wspomnienie i powiew sentymentu dałoby się odczuć. Nie wiem, jakie to będą nakłady i czy tak jak za dawnych lat dotrze to wszędzie, czy tylko w jakichś emplikach będzie, czy będzie tylko online to można zamawiać, ale na pewno jakbym zobaczył teraz wydanie Dragon Ball Super w kiosku normalnym, to bym się zdziwił, i na pewno byłoby to sentymentalne. Z każdym następnym tomem, kiedy to będzie wydawane, będzie coraz lepiej, więc warto przygotować sobie miejsce na półce. Oprócz tego, ile dobrze pamiętam, jeszcze się o Bolu to szykuję w wersji bardzo zbliżonej do tego, czym jest Dragon Ball Super, czyli mangi wychodzącej raz na miesiąc, jeśli chodzi też, będącej uzupełnieniem tego, co jest w serii telewizyjnej. Na podobnej zasadzie to wychodzi to też ciekawy zbieg okoliczności, że mamy takie dwie serie, która swego czasu właśnie była tym, co miało zastąpić Dragon Ball, a teraz jakieś kolejne dzieje, postaci zawartych zarówno w jednej, jak i w drugiej historii no, ciąż wychodzą, tym razem obok siebie równolegle. Chociaż nie wiem, jaki tam będzie już ten tryb wydawniczy, ale przejdźmy dalej. Już na tym momencie... Już w tym miejscu wspomnę, że gdybym coś takiego miał nagrywać jak teraz, to jeśli jest to możliwe z waszej strony, to fanpage, strona na Facebooku cały czas funkcjonuje, więc jeśli istnieje z waszej strony taka możliwość, o nie wiem jak to od technicznej strony wygląda, czy w ogóle istnieje, jeśli, nie wiem, messengerem by się dało wysłać jakąś wiadomość, to może spróbujcie. Kiedyś bym to mógł tutaj wpleść, ponieważ nigdy nie nagrywałem live'ów, a to byłaby jakaś forma takiej interakcji. Nie wiem, tak to jest luźna myśl. Gdyby ktoś chciał w jakieś pytanie, czy jakiś temat ciekawy, nie wiem, w formie 30 sekund albo minuty wrzucić, to niech się nie waha. Zobaczymy, może uda nam się to jakoś kiedyś wpleść, wkomponować. A teraz będzie teoria, a jednocześnie zwrócenie uwagi na to, że szósty wszechświat dysponuje nameczanami, co już. Przewidywałem, zanim się to stało faktem i ciekawa ciekawa to kwestia jest, widać różnicę troszkę w zewnętrznej powierzchowności tych nameczan, są nieco bledsi, nie aż tak ogórkowi, a może właśnie, nie wiem, ja się na kolorach nie znam, więc pomińmy tę kwestię, gdzie dokładną nazwą bym tutaj... Rzucał i określał, kto jest jakiego tutaj odcieniu zielonego, ale widać różnicę, że ci nameczanie troszkę inny mają odcień niż Piccolo, przynajmniej taka to jest różnica. Są też całkiem silni, skoro zdolni byli, aby wymieniać ciosy i techniki z Gohanem i z Piccolo, czyli nie są to słabe usze. Nie mają 3000 jednostek mocy, jak to miały oddziały, które broniły Namek, kiedy to Freezer poszukiwał smoczych kul, nameczańskich. Nie wiemy o nich zbyt wiele, dopiero w najbliższych odcinkach być może dowiemy się o jakichś tam szczegółów, chociaż nie spodziewałbym się zbyt wiele. Nie wiemy m, aż tak dużo o Nameczanach z szóstego uniwersum, Warto też tutaj wspomnieć, że cała historia jest kreowana tak, wszystko ku temu zmierza, aby Vegeta się spotkał z władcą Saiyan, z szóstego uniwersum. Tak jest pisana historia i albo jest źle pisana i od tak, nieprzemyślane to wszystko, no albo faktycznie dojdzie do jakiegoś rozwinięcia, tylko nie wiemy w jakiej formie. Może kinówka powstanie, a może w wersji kontynuowanej, cały czas telewizyjnej. Będziemy mieli okazję kolejną sagę poznać. Dlaczego nie? Po co przerywać? Po co tworzyć jakieś nowe serie? Aczkolwiek, co by się nie stało, to coś stać się musi. Inaczej będą to tylko po prostu jakieś głupie wątki, głupie wymiany zdań i głupie interakcje pomiędzy czy to Goku, czy Vegetą, którzy rozmawiają ze swoimi młodszymi kolegami. Zarówno zdaje się, że Kaba powinien być trenowany przez Vegeta, kiedy się turniej zakończy oraz Goku co nieco powinien nauczyć jeszcze dziewczyny, no bo na to wszystko wskazuje, że one, aby mogły wzrastać w sile, czy to opanować to, czym już dysponują, no to powinny jeszcze trenować, a pewnych wskazówek może im udzielić Goku, natomiast Kabba powinien skorzystać z jakichś sugestii ze strony wegety. Jednak wolałbym, aby to było wszystko w formie epizodów anime niż kinówki, chociaż no nie wiem, nie wiem jakie mają tam plany, jak tam się ten biznes skręci, chyba nie najgorzej, więc powinni dalej to kontynuować. Chociaż taka kinówka nie byłaby czymś złym. No i wszyscy głowią się, czy wykupienie adresów na następny rok w formie nawet, nie wiem jak to brzmiało, coś Dragon Ball 2018, że to może sugerować, że Toei je wykupiło nie wiadomo czy to Toei, czy to ktoś prywatny. To są takie ploty, które krążą i zapewne już ich niejedną wersję usłyszeliście, natomiast jest to całkiem prawdopodobne, bo dwie kinówki były, jak pamiętamy, z lat dawno minionych, czyli jeszcze lata 90. i 80., to czasami w ciągu jednego roku no tak, w ciągu jednego roku czasami potrafiły dwie kinówki wyjść. Co prawda były to krótkie kinówki, bo trwały przeważnie po około 50 minut, więc no tak jakby jedna kinówka, ale podzielona na dwie części. No ale było znacznie więcej tych kinówek. Wyszło ponad kilkanaście, tak gdzieś przeszło, serii Dragon Ball Z. Było tego trochę, natomiast w tej dekadzie mieliśmy na razie, jak do tej pory, dwie kinówki takie z prawdziwego zdarzenia. Pytanie, dlaczego wcześniej... Było tego aż tyle, a teraz już tego nie ma. Moja teoria jest taka, że w tamtych czasach, w latach 90., te kinówki były dobrą opcją, aby trochę grosza wpadło. To ej. Nie było chyba aż tak mocno rozwiniętego przemysłu gadżyciarskiego. Nie było też gier, na których można byłoby zarobić, więc wtedy jedynym źródłem, aby sobie faktycznie zapewnić taki zastrzyk gotówki było wypuszczenie kinówek. To też wypuszczali. No wi wiadomo, telewizja mogła coś tam zapłacić, jakieś opłaty z reklam i takie tam rzeczy. Nie mam pojęcia jak to wtedy funkcjonowało, ale na pewno dobrą opcją na gotówkę były te kinówki. Teraz zapewne te akcenty, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy na jakiejś marce, troszkę inaczej się porozkładały i wolą inwestować w coś innego, bo wiedzą, że perspektywicznie pan się to zwróci niż taka inwestycja, którą jest film kinowy, dlatego lepiej robić serię i mnożyć tam wiele nowych postaci, fuzje, nowe techniki i tak Będziemy mieli mnóstwo kart, będziemy mieli inne gadżety, będziemy mieli dużo materiału, który można spieniężyć. Niekoniecznie trzeba tutaj jakieś kinówki wypuszczać. Ale wracając do Nameczan i Sajan. Psajaniem, jak się tam ich sprawy mają, wiemy. Fuzje, treningi, niesamowity przyrost mocy w ciągu kilkunastu minut, co niektórych dziwi, ale jak mówię, no trzeba Trochę przez palce na to wszystko spoglądać. Takie czasy. Aby to miało jakiś większy sens, to trzeba byłoby chyba zrebootować całą serię i ktoś musiałby to od początku do końca robić z głową. Natomiast nowo poznani przez nas namyczanie mogą również mieć potencjał do tego, aby dokonać fuzji zarówno pomiędzy sobą, albo tak jak w przypadku Naila, gdzie to był on wchłonięty przez Piccolo, przez co moc samego Piccolo się Zwiększyła. Niesamowicie, jak na tamte czasy. Więc czy tutaj oni mogliby dokonać tego samego? Wątpię, bo niektórzy właśnie tak przypuszczali i widziałem gdzie gdzieniegdzie takie komentarze. A może Piccolo wchłonie tych na i dzięki temu oni przetrwają i Piccolo stanie się silniejszy, a skoro Piccolo stanie się silniejszy, to będzie bardziej takim no, zdolnym do konkretnej walki wojownikiem, bo na razie odstaje i nie wydaje się, aby mógł tak na poważnie Piccolo wkroczyć do akcji, jak za dawnych czasów, a teraz gdyby tę dwójkę wchłonął, to naprawdę mógłby stworzyć nowego supernameczanina i naprawdę byłby to dla niego niesamowity power-up, ale ja w to trochę powątpiewam. Może i byłoby to ciekawe, ale no, trochę by znowu postać Piccolo się wymieszała, nie wiadomo kim by on wtedy był poza tym jeśli ma być jakaś fuzja no to raczej pomiędzy dwójką tych Nameczan z szóstego uniwersum jeden jest, drugi jest, gdyby się połączyli i stworzyliby nową postać albo tylko jeden by przejął powiedzmy pierwsze skrzypce w każdym razie skoro mieliśmy już fuzję za pomocą kolczyków w przypadku Sajanek to nie jest wcale wykluczone, że Nameczanie nie dokonają tego samego Mamy bardzo dużo wątków, na przykład postaci komediowe, które się pojawiają w czasie tego turnieju. To jest tego trochę za dużo, w moim odczuciu, więc skoro z niektórych wątków i motywów się w nadmiarze tutaj korzysta, więc czemu nie kolejna fuzja? Całkiem prawdopodobne i nie do wykluczenia. No Co wy o tym myślicie? Wiele osób ekscytuje się wejściem na rynek gry Dragon Ball Fighter Z na Unreal Engine. Ciekawy zabieg od strony graficznej, bo mamy trójwymiarowe postaci i środowisko na wymienionym wcześniej engine, a jednocześnie wszystko jest skreowane na bijatykę 2D. Ciekawy zabieg, jak się to rozwinie i czy ta gra zdoła sobie przysporzyć grono stałych odbiorców, tak jak na przykład Xenoverse albo już pamiętne Tenkaichi Budokai i wszystkie inne starsze gry, czy dokona się tutaj takie zaszczepienie, takiej formy rozgrywki, że będą kolejne kontynuacje, czy pójdzie to po paru DLC w niepamięć, zobaczymy. W każdym razie niektóre projekty i nowi bohaterowie jak nowy cyborg zaprojektowany przez Kiretoriamę, ciekawy pomysł, chociaż nie mi się na ten temat wypowiadać od strony takich trailerów, wygląda to ciekawie jako trochę w takiej świeżości a jednocześnie czy chcemy iść w tę stronę, nie wiem ja odpadłem, nie będę miał na czym i tak zapewne grać w takie produkcje bo ani sprzętu, ani czasu więc no kogo to interesuje to niech może się podzieli jeśli będzie miał okazję gdzieś pod tym materiałem jakby słuchał co myśli o tej grze i czy Warto się do niej przywiązywać, bo były tytuły z tej serii, które też były hucznie zapowiadane, a dzisiaj o nich nikt nie pamięta, aczkolwiek niektóre były jakąś tam no, podwaliną, fundamentami pod inne, które później powstały. Czyli tutaj tak będzie, o to jest pytanie. No i zmierzając do końca, co nam przyszły rok przyniesie, czy będzie ta kinówka, byłoby to całkiem ciekawe, ale jak już wspomniałem, Trochę inaczej się te akcenty składały, jeśli chodzi o całą markę i to, czym Dragon Ball jest. Zapewnia dochody także w innych dziedzinach rozrywki. Niekoniecznie musi to być film kinowy, a film kinowy dobrze zrobiony trochę kosztuje, więc czy teraz ktoś się będzie na tym skupiał? Nie wiem, czy ta seria się też zakończy i będzie później kontynuowana w formie kinówek. Też nie wiem. Jeszcze parę lat temu, kiedy nikt nie myślał, że wyjdzie na, na poważnie nowa seria, no to przynajmniej była nadzieja, że będzie to w kinowej formie, w formie kinówek kontynuowane. Tak się nie stało. Były dwie kinówki, co było niespodzianką. Mamy wersję telewizyjną i czy będzie wszystko pompowane na zasadzie show lecącego co tydzień, czy skupiliby się jednak na kinówkach które by powstały raz na rok, raz na dwa i też byłyby takim no, zastrzykiem nowych pomysłów, nowych wątków, które można byłoby rozwijać, nowych postaci, to z drugiej strony też nie jest taki zły pomysł, no bo gdyby jednak tendencja Dragon Ball Super była taka spadkowa, jednak jakby te wszystkie wskaźniki szły trochę w dół, to nie byłoby złym pomysłem, aby utrzymać dalej jakieś tam dochody z tej marki, jaką jest Dragon Ball, na zasadzie wypuszczanych kinówek, a jak wyjdzie nowa kinówka, nowi bohaterowie, nowe wątki, z tego też można czerpać zyski. Nie wymaga to aż tyle pracy systematycznej przynajmniej, od jakiegoś tam czasu rozłożony wysiłek, więc studio może wyznaczyć konkretnych, dobrych pracowników, którzy od tego do tego się e, miesiąca tym zajmą. Rozłożone by to wszystko było w czasie i łatwiej byłoby to pewnie skoordynować, więc tak czy siak, seria może być kontynuowana, jakkolwiek by nie było, jest to z pożytkiem dla fanów. Od tak, pras na jakiś czas hype w formie kinówki, czy jednak z tygodnia na tydzień jakaś seria. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach też, jeśli znowu będziecie mieli okazję, bo nie wiem, słuchacie tego bezpośrednio z YouTube'a, no to co byście preferowali. Ja nie mam zdania. Nie wiem, czy lepszy jest taki żywot serii jak teraz to ma miejsce, czy jednak rozwijane i napędzane w formie kinówek. A może jedno i drugie? Dlaczego nie? Dlaczego nie tak jak za dawnych lat? Czy tutaj trzeba wybierać? No w to i raczej tak, bo coś na pewno musiałoby ucierpieć i dałoby się to od Czuć. gdyby powstawała kinówka równolegle no to mielibyśmy dość um, sporą liczbę epizodów słabiej animowanych, tak przynajmniej mi się wydaje więc niech na razie to kontynuują, niech będzie tak jak jest niech doprowadzą turniej do końca później może jeszcze jakąś sagę, jeszcze jedna by nie była zła, a później niech jakąś tam końcówkę fajnie wkomponowaną w całość zorganizują, a później niech sobie już robią kinówki jak im się podoba, to byłoby rozwiązanie. Dlaczego nie? Więc skoro dotknęliśmy jakoś zakończenia serii super potencjalnego, przynajmniej, no to zakończmy też tutaj te wszystkie wywody, bo nie ma co tutaj przeciągać, chyba wszystko co na tej kartce, czy raczej skrawku papieru, miałem zapisane w kilku punktach. Poruszyłem, cóż by tutaj dodawać, aby się w wodolejstwo dłużej nie bawić. To wszystko. Więc na razie do usłyszenia. Wszelki odzew w kwestiach tutaj poruszonych. Mile widziany. Hej.